Bardzo się cieszymy, że znowu możemy być wśród was, że miłość Boża, Boża, o której rozmyślaliśmy przed chwilą w tych miejscach czytanych, jest czymś, co bardzo ubogaciło nasze życie. I to, że każdy, który wierzy w Pana Jezusa dzisiaj jako wierzący należy do tak zwanej oblubienicy Pana Jezusa teraz jesteśmy piąty raz tu obecni i przez te lata kiedy tutaj rozważaliśmy Słowo Boże mieliśmy jeden e, temat, który kontynuowaliśmy i naszym tematem było tak zwane zgromadzenie albo Kościół Boży. Na samym początku rozważaliśmy Ewangelię Mateusza. Tam trzy miejsca z tej Ewangelii. Gdzie Pan Jezus mówi o tym zgromadzeniu, o tym Kościele Bożym. Jezus ma nas dass że ta zgromadzenie jest Pan Jezus pokazuje nam, że to zgromadzenie, ten Kościół Boży, to jest największą, najwznioślejszą rzeczą, którą Bóg miał w swoim sercu. Wierzący tego czasu, okresu, w którym teraz żyjemy, tak zwanego czasu łaski, posiadają najwyższe stanowisko, które jako człowiek można posiadać dalej rozważaliśmy dzieje apostolskie i podkreślaliśmy pewne główne myśli tego tej księgi. wie Christen etwas i widzieliśmy jak chrześcijanie w początku tak zwanego chrześcijaństwa urzeczywistniali praktycznie te myśli o zgromadzeniu, o Kościele Bożym. W naszym ostatnim wir uns mit 1 11 i 10. Przy naszym ostatnim spotkaniu teraz rozważaliśmy 1 Korintian 10 i 11 rozdział. I w tych rozdziałach opisane jest Wieczerze pańskie I stół pański Tak jak Słowo Boże to nazywa es ist eine handlung, wo zum To jest wydarzenie zdarzenie, w którym, Przy którym chrześcijanie Zgromadzają się Żeby łamać chleb Da werden Brot und genommen Przed nami jest Chleb, jest kelich z winem i damit Der Tod des Herrn verkündigt i tymi dwoma znakami opowiadamy, można powiedzieć, śmierć Pana Jezusa. Przypominamy sobie to, co Pan Jezus uczynił. I czyniąc to, Słowo Boże uczy nas, że mamy tym samym społeczność z Bogiem, Ojcem i z Panem Jezusem. I też społeczność między sobą jako wierzący. W 1. 11 Jeśli teraz rozdzielimy jeszcze te dwa rozdziały, Korinthian 10 i 11, to w 10, Korinthian, e, Korinthian elf, ja? 11 widzimy bardziej odpowiedzialność osobistą, którą każdy z nas posiada. 1. 10 Die A 1 Koryntian 10 Pokazuje nam bardziej odpowiedzialność Wspólną, którą mamy jako wierzący Jako zgromadzenie, jako Kościół die Schrift spricht davon, dass die Brot zu brechen. Słowo Boże Opisuje nam, że wierzący, że chrześcijanie Zgromadzali się, żeby właśnie Łamać, spożywać z tego chleba um den zu I tym samym Głosić I e, przypominać sobie Śmierć Pana Jezusa Dzisiaj chcielibyśmy zająć się e, też listem do Koryntian, pierwszym, ale dwunastym rozdziałem. Pierwszy list do Koryntian można powiedzieć, nie jest listem takim naukowym, sondern Paulus kennt gewisse Fehler in było tak, że w tym mieście, w Koryncie, byli wierzący I tam wśród nich były błędy w ich osobistym życiu, w ich postępowaniu w Ergre... Niezgodności die auf, um ihnen die gute Belehrung zu geben. I Paweł nawiązując do tych problemów, które w, były wśród chrześcijan Napisał ten list, list do Koryntian Paulus war ja i tak in Korinth. Paweł sam spędził półtora roku będąc w Koryncie I myślę, że kiedy Paweł był wśród nich To prawdopodobnie nie było żadnych problemów wśród Koryntów Ale gdy Pan Jezus nakazał mu, żeby wyszedł dalej Wykonywał inną służbę Wtedy wśród Koryntów, którzy wtedy byli sami Nastały te problemy Wie jest, To nam pokazuje, jakie ważne jest, żeby też wśród nas, tam, gdzie my zgromadzamy się dzisiaj, było czytane i wykonywane Słowo Boże. Von der des und auch im Gebet etwas zum Śpiewaliśmy w pieśni o ważności Słowa Bożego i też w, modlitwach, w modlitwie to wyraziliśmy. I tak chcielibyśmy dzisiaj rozważać ten dwunasty rozdział listu do Koryntian. Zanim rozpoczniemy to, musiałbym powiedzieć kilka słów takich wstępnych. Kapitel 12. Jetzt haben wir es noch Dwunasty rozdział pokazuje nam tak zwane dary duchowe, które Bóg dał. Kapitel 13 zeigt uns den beweggrund, warum wir dienen sollen. 13 rozdział po 12 pokazuje nam miłość Bożą, to znaczy motywacja, według której używamy te dary duchowe i służymy. Kapitel 14 zeigt uns die zielsetzung der Gaben. A 14 rozdział pokazuje nam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 Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski. A ja Wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą. Z tego pierwszego wiersza możemy wywnioskować, że Koryntianie napisali widocznie Pawle list. To jest unterstrichen przez pierwszy wiersz z 1. Krymta 7, vers 1. Można to podkreślić wierszem z 7. rozdziału tego listu, pierwszy wiersz. A teraz, o czym pisaliście? Es ist etwas schönes, etwas normales, wenn ein Christ Fragen hat. Jest to czymś miłym i też normalnym, kiedy chrześcijanin zadaje pytania. Ein Christ ist ja ein ganz neuer Mensch geworden. Bo Chrześcijanin stał się zupełnie nowym człowiekiem wewnętrznie. Niegdyś wyznał Bogu, że w nim jest wiele grzechów. Sagt, da ist kein gerecht, auch nicht einer. Bo Bóg mówi do nas, że nie ma na tej ziemi ani jednej sprawiedliwej osoby. Ani jednej. Ale Gottes Wort sagt auch, Dass Gott Sohn an unsere Stelle gestraft hat. Ale Bóg mówi również że on na naszym miejscu ukarał swego Syna Pana Jezusa za te właśnie nasze grzechy mm. Bo, Bóg... Bo Bóg powiedział że tego który nie znał grzechu Bóg uczynił grzechem abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą w Panu Jezusie. Każdy człowiek dzisiaj osobiście może przyjąć tak zbawienie, wybaczenie grzechów. Jeśli ktoś powie do Boga, Boże, zgrzeszyłem, ich habe das und das gemacht. i mówi Bogu po imieniu, co zgrzeszył, to i to uczyniłem, i teraz wierzę w to, że Pan Jezus Twój Syn na moim miejscu poniósł karę za te grzechy wtedy taka osoba taka dusza, która wyznaje to Bogu może wiedzieć, że ma pokój z Bogiem, jest pojednana 2. Korinther 5. Drugi list do Koryntian, 5. rozdział mówi nam też: Davinum Rōmer 5 gerechtfertigt werden sind aus Glauben, haben wir geschrieben. Albo bardziej Rzymian 5, tam jest powiedziany o tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Paulus wollte nicht, dass sie unwissend seien. Paweł nie chciał, aby Koryntianie teraz byli nieświadomi albo bez wiedzy. Paulus schreibt an glaubende Menschen Paweł pisze ten list do wierzących osób. Każdy z nich, którzy tam byli w Koryncie, wyznał swoje grzechy. A jednak może tak być, że wierząc, mamy niewiedzę na pewne sprawy i tematy Słowa Bożego. Z tego względu musimy regularnie czytać Słowo i modlić się, czytając je. Musimy iść na takie miejsca, jak tutaj, gdzie Słowo Boże jest głoszone, gdzie możemy słuchać Słowa Bożego. Wtedy możemy wspólnie rozmawiać o Słowie Bożym. Tak jak dzisiaj rano na przykład to zrobiliśmy. Jest to coś, co jest błogosławioną rzeczą dla każdego, który uczestniczy w takich społecznościach ale myśli Boże są tak głębokie że w tym teraźniejszym ciele w jakim żyjemy niecałkowicie je zrozumiemy a im więcej zajmujemy się Słowem Bożym tym bardziej zauważamy jakie głębokie jakie kosztowne ono jest są ja manche którzy über Gottes Wort reden wollen jest wielu takich ludzi na tej ziemi, na tym świecie, którzy chcą mówić coś o Słowie Bożym. Wyrażać się na temat Słowa Bożego. Ale tak jak to jest też w życiu codziennym, na przykład powiedzmy biologię jako przykład, zanim chcemy coś powiedzieć na ten temat, musimy się zająć nim. Musimy być znawcy tego tematu. A u Koryntów też tak było. Częściowo. Oni Czuli się takimi, można powiedzieć, znawcami. Paulus zachwia w 1 14, vers 38. A Paweł mówi w 14 rozdziale, 38 wierszu. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. 14, vers 38. 14, vers 38. Wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Jeśli ktoś tego nie uzna Lub jest nieświadomy Lub ma, nie ma wiedzy To niech pozostaje w takim. <śmiech> Ten wiersz Zrozumcie go dobrze Nie jest nakazem Żeby pozostać w niewiedzy Bo wcześniej mówi Że nie chce żebyście byli nieświadomi Ale może być taki stan Człowieka Że Paweł mówi do niego Jak nie chcesz to już zostać. Jest to rzeczą też woli naszej. Vers 2. Drugi wiersz naszego rozdziału. Ergibt teraz Teraz pokazuje nam pewne przeciwstawienie. Przypomina im czas przed nawróceniem ich tych Koryntów. Was waren denn das für Leute in Korinth? Co to byli za ludzie, którzy tam w tym mieście, w Korincie, w Grecji mieszkali? Waren das alles Theologen? Czy to byli wszyscy teolodzy, Uczeni? Wir lesen mal 1. Korinther 6. Przeczytajmy może szósty rozdział tego listu. Vers 9 bis 11. Ich lese zunächst Deutsch. Aber ihr wisst nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Ihr Jedoch nicht. Weder Hura, noch Götzendiener, noch Irrbrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschinde, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch trunkenbolde noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solch sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Od dziewiątego Wiersza, dem szóstym rozdziale, czytamy tak.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 Korinth to było miasto portowe To znaczy miasto takiego ekonomicznego rozkwitu Dużo zarabiali pieniędzy Ale w tym mieście było bałwochwalstwo Greccy filozofii, filozofowie tam byli zadomowieni można powiedzieć Und auch die zu in I też niemoralność, upadek moralny tam w tym mieście był obecny tak jak i dzisiaj zresztą w dużych miastach. I teraz Paweł odpowiada na to pytanie tu w naszym rozdziale i wyjaśnia nam. Z jakiego źródła, co w naszym sercu jest i z jakiego źródła my wypowiadamy się, mówimy? Es geht also nicht um die Frage, ist einer gläubig oder ungläubig. Więc nie chodzi o to tutaj, czy ktoś jest wierzący czy niewierzący. To jest ja eine ganz wichtige Frage. To jest ważną kwestią. Aber hier geht es, aus welcher Quelle redet einer? Nie, tu jest pytanie, z jakiego źródła wewnętrznego ktośkolwiek wyraża się. Und jetzt geht ihr, wie gesagt, gedanklich zurück mit den Korinthern. Teraz można powiedzieć przypomina sobie czasy wcześniejsze. I mówi do nich, jak to było właściwie z wami, na samym początku, albo wcześniej. I warto Przecież wy wszyscy byliście kiedyś bałwoch Tak, W Było zwyczajem w Koryncie. Wszyscy byli bałwochwalcami. wierzyli w jakieś martwe bożkowie. Boszki. Paulus mówi, że den Nationen. Paweł teraz do nich mówi, wy kiedyś należy na.. Le... Należyliście do narodów. Czy dzisiaj już nie należą do narodów tego świata? nie W pewnym znaczeniu nie należą już do narodów tego świata. Denn gibt Juden. Dzisiaj można powiedzieć, na tym świecie istnieją na przykład Żydzi, Grecy. I Bóg dzieli dzisiaj na Świat żydowski To znaczy świat religijny Na świat grecki To znaczy świat e, kultury Albo e, można powiedzieć e, taki e, uczonności Ale bez Boga I na chrześcijan Albo na prawdziwych chrześcijan Wierzących czas łaski. Taki podział Bóg robi ogólny tego świata. Wenn jetzt jemand sich bekehrt Juden oder aus den Nationen, dann gehört er ktoś się nawraca, wierzy w Boga, czy to z Greków, czy to z Żydów, automatycznie należy do kościoła duchowego Bożego. im Alten Testament hatten ein ganz Żydzi w Starym Testamencie posiadali bardzo wzniosły przywilej i pozycję. Ale nie z tego względu, że jako naród byli lepsi jak inne narody, ale nie. Tylko z tego powodu, że Bóg miał szczególną miłość dla tego ludu. To jest suwerenna łaska i dobroć Boża, która jednemu narodowi daje więcej, drugiemu mniej. W ogóle to nie jest niesprawiedliwe, jeśli chodzi o Boga. Ale w swej dobroci jednemu daje więcej. I w tym przypadku byli to Żydzi. II. czas łaski rozpoczął się historycznie w dziejach apostolskich w drugim rozdziale, der der to znaczy ten czas, w którym my żyjemy i kończy się tak zwanym pochwyceniem, kiedy Pan Jezus przyjdzie i zabierze prawdziwych wierzących do siebie do nieba. I dann beginnt wieder die Zeit, Gott sich mit Volk, mit Israel, wird. bo dzisiaj Bóg zajmuje się całym światem a po tym pochwyceniu Bóg zajmie się znowu głównie Izraelem Dann wird Gott sie durch die führen. wtedy Bóg ee, przeprowadzi ich przez ucisk Jakuba tak jak Słowo Boże nam mówi i po tym ucisku wprowadzi ich w błogosławieństwa te które obiecał Abrahamowi ale te błogosławieństwa, które otrzyma lud izraelski Nie będą takie wzniosłe Takie błogosławione jak te, które my otrzymamy w niebie I już w niebie będziemy I tu teraz w naszym rozdziale W drugim wierszu czytamy Że wiecie, iż gdyście byli poganami Do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono Das waren stumme Götzenbilder. To były nieme Bożkowie. Niemówiące. Fehlte dem Menschen damals etwas im Kopf? Czy ludziom tamtejszego czasu coś brakowało w umyśle? Konnten die weniger gut denken wie wir. Czy oni mniej mieli inteligencji, myślenia niż my? W keinerlei Nie, w ogóle nie. Wczoraj, jak tak wspólnie rozmawialiśmy osobiście, to przypomnieliśmy sobie w pewnej rozmowie Konstytucję Unii Europejskiej. Man dort alles I celem tej Konstytucji, albo tych, którzy ją stworzyli, było takie, żeby wszystko religijne, Boże, zupełnie wyeliminować z tej Konstytucji. Das Christentum war für Europa eine ganz große, ein ganz großer Wegen. Konstyt. Chrześcijaństwo to była rzeczą bardzo błogosławioną dla całej Europy. Aber indem man sich davon wegwendet, Ale odwracając się od tego, obracając plecy do tej sprawy, kommt immer mehr der Aberglaube. To, to tym samym do Europy wchodzi coraz więcej bałwochwalstwa. Wraca z nowe bałwochwalstwo. A towarzystwo, społeczeństwo? marnieje, psuje się. Bóg ich, można powiedzieć, wydaje na ich własne losy. Bo jako ludzie Bóg nas stworzył tak, że my potrzebujemy więcej niż tylko to, co widzialne. Potrzebujemy też rzeczy duchowe. Potrzebujemy relacje z Bogiem. Bo Słowo Boże mówi, że włożył w nasze serce Bóg wieczność. Jeśli ktoś jest szczery wobec siebie i wobec Boga, to wie, że istnieje więcej niż tylko świat widzialny. Ci ludzie, o których tutaj jest mowa, byli prowadzeni przez kogoś obcego. Można powiedzieć, w ich życiu były te bożki Was jest? Co to materia, to Paulus im A co to jest bożek? Bożek to jest materia, to jest jakaś rzecz materialna nie, ma, nie żywa w każdym razie Ale ci ludzie widocznie mieli pragnienie, że musi być coś więcej, jak tylko materia I bez Boga, w fantazji ich stworzyli sobie własne jakieś tworzywa, wymy, wymysły Das sie. i te wymysły fantazji ich uwielbiali czcili I, i mieli takie wyobrażenie że kiedy będą składali cześć tym boszkom, to wtedy ich życie się poprawi lub tam inne jakieś zalety więc można powiedzieć byli jak zwierzęta których prowadzono bezwolnie byli bez Siły. Byli też nieświadomi, bez Wiedzy, jeśli chodzi o prawdę Słowa Bożego i jej Nauka. Nie myśleli o tym, że za tymi Bożkami, które uwielbiali, krył się ostatecznie sam Diabeł. Die Götzenbilder selber sind Materie. Bo Bożkowie same w sobie To jest czysta, martwa materia Ale za tymi Bożkami Które ludzie może uważają za niewinne Kryją się ostatecznie demony Za nimi kryje się Szatan, wróg Boży I do tych Bożków Inni ich prowadzili wie irgend sie geleitet wurden. Tak jak ich prowadzili tak jak chcieli Unwissende waren sie und hatten auch keine Kraft in irgendeiner Weise, was anderes zu tun. Byli nieświadomi, bez wiedzy i nie mieli nawet siły, czynić coś innego, coś lepszego. Jetzt habt ihr eine Stoßfolge in Vers drei. Jetzt im dritten Versu, da gibt jetzt zwei extreme Beispiele. Przedstawia nam teraz dwie skrajności. Niemand im Mówi do nich pierwszy, pierwszą skrajność. Nikt z ludzi nie może, mówiąc i żyjąc w Duchu Świętym, powiedzieć takie słowo, przeklęty niech będzie Jezus. Nie może. Nie ma takiej możliwości. God is einheit. Bóg jest jedną jednością. Die Bibel unterscheidet drei Personen in dieser Einheit. Aber jednak Bóg i Samo Boże rozdziela trójce tak zwaną Bożą. Gott Vater ist Gott Sohn, Gott Heiliger Geist ist Buch Euch Buch Sinn i Buch Duch Święty. Der Jesus hatte von der Sendung des Heiligen Geistes gesprochen. Pan Jesus już mówił o posłaniu Ducha Świętego und der Heilige Geist kam In person, in Apostelgeschichte II, auf diese Erde. I ten Duch Święty stąpił na tą Ziemię w, można powiedzieć, postaci osoby. Widzieliśmy to w dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. I jetzt jest der Heilige Geist, wir lesen die Stelle mal, einmal in der Person eines jeden. I teraz możemy przeczytać dwa wiersze, które nam wskazują, gdzie ten Duch Święty dzisiaj przebywa. Po pierwsze, w pojedynczej każdego osoba, ka każdej osobie e prawdziwej wierzącej. Jest to jest eine Sekundę, die nur Glaubende der Gnadenzeit haben. 1 Koryntia 6, vers 19. 6 rozdział, 19 wiersz listu do Koryntian. Czytamy tak.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 czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście wy, można powiedzieć, i że Duch Boży mieszka w was? To jest druga strona, że Duch Boży mieszka w nas wspólnie, jako zgromadzenie, jako Kościół Boży prawdziwych, bieżących. Jezus mówi, Heilige Geist kommt. Pan Jezus, będąc na Ziemi, już zapowiadał jego przyjście i powiedział: Kiedy duch ten Boży wstąpi, to uwielbi mnie, wywyższy mnie. Besonders Johannes 14, Johannes 16 Szczególnie w Ewangelianach 14 i 16 o tym mówił. Więc dzisiaj w nas mieszka osoba Boża, i ta osoba, ten Duch święty mieszkający w nas, uwielbia w naszym sercu. Osobę Bożą powiększa w naszym sercu Pana Jezusa i Słowo Boże. I taka osoba żyjąca w tym Duchu Świętym, jak mogłaby teraz powiedzieć, przeklęty niech będzie Jezus. To jest zupełna yy, sprzeczność z tym, co Duch Święty w nas działa. Potrzebujemy doch noch mal einen Vers aus Johannes 16 dazu. Teraz przeczytamy z Ewangelii Jana, 16 rozdział. Jan 16 werset 14. 14 wiersz. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. No raz. pamiętajmy duch święty zawsze ma na celu to żeby powiększać w naszych oczach osobę pana jezusa Widzieliśmy, że mieszka w każdej osobie wierzącej osobno empfängt i, I normalną rzeczą jest to, że każdy wierzący otrzymuje jakąś kosztowną, jakiś kosztowny dar od Boga i używa to ku chwale Bożej ist. Oczywiście tak może też być, że osoba wierząca wypowiada nieraz słowa albo czyni coś, co nie jest ku chwale Bożej Pamiętajmy tylko o Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, gdzie Piotr, można powiedzieć, ganił Pana Jezusa i on do niego mówił, idź za mnie, za mną, szatanie. Może też tak być, że niewierząca osoba wypowiada jakieś słowa ku chwale. No, Jezusa, może, może coś takiego się zdarzyć. Kajafas, zum Beispiel, Kajafas. Kajafas w pewnym momencie wypowiedział coś ku boże. Boży. also, Więc nie chodzi o to, czy ktoś jest wierzący czy niewierzący. Lecz tu chodzi o pytanie, z jakiego źródła wewnętrznego wypowiadamy się. Jeśli ktośkolwiek, Jeśli ktośkolwiek wypowiada się negatywnie o Panu Jezusie, to nie Duch Święty jest źródłem Jego wypowiedzi. Żyjemy dzisiaj aktualnie w czasach, gdzie osoby Pana Jezusa tak obniżają ludzie ustnie i w czynach jak nigdykolwiek, to jest też ostatni czas, o którym nam mówi list Jana, w Gottes in gestellt wird oder lächerlich gemacht wird. ludzie kwestionują wieczne synostwo Pana Jezusa, ośmieszają tą osobę i gdzie też zanieczyszczają doskonałość jego osoby bezgrzeszność My jako wierzący po prostu opieramy się na Słowie Bożym i wierzymy to, co Słowo Boże nas uczy. Słowo Boże wyraźnie mówi, że Pan Jezus jest wiecznym Bogiem. I równocześnie doskonałym Bogiem i człowiekiem. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć te rzeczy, które równocześnie są prawdą, też nie musimy to wyjaśnić rozumem. Po prostu wierzymy i ufamy klarownej wypowiedzi Słowa Bożego, która mówi równocześnie, że jest synem i równocześnie, że jest Bogiem. Die zweite Seite Herr Jesus also Druga strona tu w naszym rozdziale jest to, że nikt nie może powiedzieć takie słowa: „Panie Jezu”. Jak tylko żyjąc w Duchu Świętym Wenn hören, was den Jesus ehrt, Więc jeśli słyszymy z ust jakiegoś człowieka Słowa, które czczą Pana Jezusa To możemy wyjść z tego założenia Że to są słowa, które Duch Święty wywołał wir haben also gesehen in versen 1 -3. Więc w tych pierwszych trzech wierszach Widzieliśmy Paulus ma deutlich, überlegt, z welcher Quelle kommt etwas. Paweł zadaje nam to pytanie. Pomyślcie, z jakiego źródła wy wyrażacie się? Lesek 1. Johannes 4. Czy czytamy teraz z pierwszego listu Jana, czwarty rozdział. I lezmy verse 1-3. 1 John 4, 1-3. 4 rozdział 1-3 wiersza. Umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele z Boga, jest.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 Es sind aber verschiedenheiten von Gnaden, Spricht, ja. Mówi teraz, że są różne Dary Łaski. Die sind alle Wierzący w ich osobie, każdy z nich jest różny. Gott hat uns alle Bóg stworzył każdego z nas totalnie innego. Inny. Als sind wir alle von Jako Stworzenie. Zostaliśmy stworzeni zupełnie różnie, różni od innych. I też jako wierzący różnimy się od innych wierzących Bóg tak chciał. Na przykład są kobiety, są mężczyźni. Są starsi, młodsi A jednak jesteśmy razem jako wierzący Bóg dał te różnice ale są też różnice w tych darach, które Bóg teraz wierzącym dał. Co Bóg ma na myśli, jeśli mówi o darach? Łaski. Krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że Bóg każdemu z nas coś dał dla dobra innych. Możemy służyć innym. Matthäus 25 ma das zum Beispiel deutlich. Mateusze 25 nam to podkreśla. Um tam jest mowa o tych e, talentach. Dem einen hat er 5 gegeben, dem anderen 2, dem anderen 1. Jednemu z tych osób tam wymienionych dał 5 talentów, drugiemu 3, drugiemu 1. Der hat jedem nach seinen eigenen Fähigkeiten zusätzlich etwas gegeben. Buk. Zgodnie z naszymi też umiejętnościami dał coś duchowego jako dodatek Musimy to rozróżniać. Są naturalne nasze umiejętności, I gdy stajemy się wierzącymi Bóg dodatkowo daje nam duchowe dary łaski. To są dwie różne rzeczy. Vorzüge haben wir manchmal von natur aus? Te, powiedzmy, naturalne umiejętności nasze, ziemskie, nieraz otrzymujemy, powiedzmy, od urodzenia. Jakieś, jakąś e, zdolność w czymś, na przykład zdolny Matematyk. Oder wir erarbeiten sie uns. Lub e, uczymy się, że stajemy się zdolnym, powiedzmy, Matematykiem. Ale das ist ja auch nur eine Folge der Güte Gottes. Ale nawet i to, ta zdolność i umiejętność nauczenia się jest też ostatecznie łaską Bożą, że pomógł nam. was was du hast, bekommen. I pierwszy Koryntian zadaje nam to pytanie, co posiadasz, co nie otrzymałeś ostatecznie. Wszystko co dobre ostatecznie pochodzi z rąk Bożych. Tak jak i codzienny pokarm, który spożywamy jest, pochodzi z, rąk, z ręki Bożej a drugą stroną są dary łaski nienaturalne umiejętności tylko dary łaski które Bóg nam dał i żeby w naszych sercach nie wyrosła pycha bóg nazywa je darami łaski gabe sagt schon es dar już to słowo mówi nam że jest to coś co zostało nam dane otrzymaliśmy to tak nie, nie, wypracowałeś sobie to. A łaska, to słowo łaska wskazuje na to, że ten dar został tobie darą, darmo, Geist. I teraz mówi ten sam duch. Wir sind als glauben unterschiedlich, aber Unterschiede Jako ludzie, jako wierzący, jesteśmy różni, ale Bóg stworzył też te różnice wśród nas. Na słuchawce czerwone. Pišar und einseitig wäre es, nicht wenn wir alle gleich wären. Jacke, smutne byłoby to jeśli każdy z nas był taki sam, tak jak żył Piotrek na początku. Wir haben also die Vielfalt und gleichzeitig die Einheit. Więc mamy wśród nas różnorodność, ale jednak tworzymy jedność. Also die Gnaden gab, die geistigen Fähigkeiten, die Gott gegeben hat, sie haben alle die gleiche Quelle. Więc dary łaski, które Bóg dał, mają wszystkie ten, to samo źródło. Są różne służby. Jeśli myślimy teraz o tych darach łaski, to możemy powiedzieć, jest na przykład jedna osoba, która jest ewangelistą. Taki dar otrzymał od Boga. Nikt będąc ewangelistą nie może... Być pyszny Będąc takim Po prostu otrzymał tą duchową umiejętność I ten dar od Pana Ale teraz ten dar łaski, który Bóg nam dał Musi się urzeczywistnić Musi wejść, wkroczyć w akcję Działać, służyć jeśli taki dar łaski siedzi na swoim miejscu nic nie robi to z tego nie ma żadnego pożytku ale słowo mówi nam że jest to ten sam Pan to znaczy wykonywanie tego daru łaski Czynimy, czynimy zgodnie z autorytetem Bożym On nami kieruje Są też różne działania wśród tych darów Albo w różny sposób on się ukazuje Ewangelista, który ma taki dar Nie tylko musi posiadać ten dar Nie tylko musi umieć mówić Są też wierzyki da są ale musi też doświadczać działania, że ktoś działa. Das was wir als Zuhörer dann erleben. To jest to, co my przeżywamy jako słuchacze. Te wirkungen werden verbunden mit demselben Gott. I te działania są połączone z Bogiem. Ażo, die Gnadengaben werden vom Heiligen Geist gegeben to Wirkungen 5 dir jest tak działania w szóstym wierszu no normalnie jetzt ja die gnadengaben są dane od ducha świętego przez ducha świętego der dienst hat unter der autorität des Herrn jesus christus Służba musi wykonywać pod kierownictwem ducha świętego und gott gibt die Wirkung. Ale Bóg daje działanie, daje efektywność tego. Wsz Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, jeśli słyszymy słowo Boże, żeby działać. Można otworzyć okno? Und wie Czy auch? jest coś za zimne. jest I każdy z nas też naprawdę reaguje. Jeden działa lub reaguje pozytywnie i negatywnie. nimmt das Evangelium an Jedna osoba przyjmuje ewangelia, druga nie? Ale jeśli jest pozytywna odpowiedź na działanie ewangelii? Kto wtedy działał? Gott. To był Bóg. Czy to nie jest piękne? 1 Mose 1. Sagt Gott: laset uns Menschen machen. Pierwszym, w pierwszym, pierwszej księdze Mojżeszowej słyszymy Boga, który mówi: Stwórzmy człowieka. To jest już ein na to, że nie istnieje tylko jeden Bóg, tylko Kinkał, którzy tworzą jednego Boga, bo powiedziane jest: Stwórzmy człowieka. w können wir sagen, dass Gott Vater, Gott, Sohn, Gott Heiliger Geist, alle drei Personen der War, um Więc jeśli myślimy, rozmyślamy o stworzeniu człowieka, to widzimy, że cała trójca była zaangażowana w tym, żeby stworzyć nas jako ludzi. Tak. Lukas 15 lesen, jeśli czytamy Łukasza 15 rozdział, to, die von dem Hirten, der das sucht. to widzimy historię o Pasterzu, który szuka zgubioną owcę jest to obraz na miłość Pana Jezusa która szuka widzimy tą niewiastę, która zgubiła jak to jest po Polsku Geistes. ta niewiasta jest obrazem Ducha Świętego który szuka działa i następna historia w tym 15 rozdziale jest historia o marnotrawnym synu. Pokazuje nam szukającą i przyjmującą miłość Ojca, Boga Ojca, który szuka. I wszystkie te historie są ilustracją tego, co Bóg czyni, żeby Pozyskać grzesznika. Tutaj w naszym rozdziale chodzi o zbudowanie już wierzących, nawróconych osób. I jeśli czytamy ten rozdział, to widzimy, że też i tu działa, działają wszystkie trzy osoby Boże w God tym zbudowaniu wierzących. Bóg działa. Teraz możemy zusammenfassend powiedzieć. Streszczając, możemy teraz powiedzieć W wierszach od 4 do szóstego Widzimy różnorodność w tych darach, które Bóg dał A jednak istnieje pewien porządek, cudowny porządek Bo jest Duch Święty, który tym kieruje Jezus und Gott. Jest Pan Jezus i jest Bóg Ojciec. W siódmym wierszu czytamy, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnewu pożytkowi. Dlaczego w ogóle Duch Święty zaczął działać wśród nas? Ma on pewien cel. Es soll ein Nutzen da sein, ein Nutzen für die Glaubenden. Musi być pożytek dla wierzących. Und schöne, der zweite schöne Punkt in Vers 7 ist einem jedem. I Bóg mówi, że każdemu to dał. Es gibt nach Epheser 4 vielleicht Gaben, die wir als besonders herausstellen können. Według listu do Efesian 4 rozdział, są dary, które są szczególnego rodzaju. To są to dary Ewangelisty, nauczyciela i e, pasterza. Aber sind auch nur Ale też i to ostatecznie są dary darami łaski. Osoby posiadające taki dar nic nie mogą sobie wmawiać, nie mogą być pyszni. Aber hier sagt Der Vers 7. Jeder hat etwas Ale ten siódmy wiersz mówi nam, że każdy otrzymał coś, otrzymał jakiś dar. Staje się widoczne, że nie może być tak w chrześcijaństwie, że jeden mężczyzna, jeden człowiek wykonuje wszystkie dary. Nie ma takiego czegoś to kłóci się, przeczy się z tym, co tutaj ten wiersz nas uczy. Dla duchowego dobra ludu Bożego Bóg dał różnorodność, różne dary, różne osoby. Każdemu z nas Bóg coś dał. I on dalej później ten temat rozwija i wyjaśnia. Nam. Czy to eine ganz große że Bóg każdego z nas chce używać. Bóg unsere naszą historię przeszłą, Zna naszą przyszłość. i "Genau diese Aufgabe, diese Fähigkeit jednak powiedział: "To zadanie tobie daje, Takie masz. I a jeśli myślimy i wspominamy sobie nasz grzech grzechy przed nawróceniem, grzechy po nawróceniu, jednak Bóg mówi nam, dałem Ci umiejętności ku dobro, dobru innych. Vers 8 Ósmy wiersz. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości. Teraz wymieniane są te, duchy, te dary. Co to jest mądrość? die Mądrość to jest umiejętność, rozróżniać pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe. Ale mądrość jest też umiejętność, czynić dobro. W odpowiednim czasie w odpowiednimi miejscu na odpowiedni sposób ale jej geht es nicht nur um die weisheit als solches ale tu nie mowa jest tylko o mądrości sondern nie geht es jetzt um das wort der weisheit tu jest mowa o mowie o słowie mądrości to jest also ein mann der die fähigkeit hat jetzt in diesem augenblick das richtige zu sagen das was der herr gesagt haben will wiesz du holci autaki dar który ktoś ma w mowie swojej mówić do innych w odpowiedniej chwili odpowiednie, stosowne słowa. Czy to nie jest czymś pięknym? raus. Nikt nie potrafi to uczynić z siebie samego. Taka mowa mądrości może wypłynąć z naszych ust tylko w zależności, w społeczności z Bogiem. Musimy prowadzić aktywne życie z Bogiem. I offensichtlich też jest auch so, dass das nicht jeder hat. I jest to, że nie każdy z nas posiada taki dar mowy mądrości. I dieser auch in sich I brat lub siostra, która wypowiada takie słowa, nie ma ten dar sam w sobie. Denn die Schrift sagt: durch den Geist. Bo słowo mówi, że przez Ducha masz taki dar, albo ktoś. Der Geist ist also die Quelle Diese Więc duch święty jest można powiedzieć źródłem tego działania. wie auch der grundsätzlichen Gnadengabe, dem, diesem Bruder diese Gnadengabe gegeben hat. Zarówno tego działania, jak też i tego daru, któremu, który dał temu bratu. Hinter heißt es nochmal einem anderen aber das Wort ergänzt nach demselben Geist wo steht es am Ende von Vers 8. Und конец 8. wiersza następny dar czytamy drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Und hinter in Vers 3 heißt es in Vers 9 heißt es einem anderen aber glauben in demselben Geist. Następny dar w 9. wierszu inny wiarę w tym samym duchu. In demselben Geist bedeutet in der Kraft des Geistes. W tym samym duchu znaczy w mocy tego samego ducha. Durch den Geist haben wir gesagt, bedeutet, der Geist jest die quelle czytamy przez Ducha, to ma to na myśli, że on jest źródłem tego działania. Und, Geist heißt, die Acht und weise soll so sein, wie der Heilige Geist es möchte. A jeśli czytamy, że jest to według Ducha, to znaczy to, że sposób w który działamy ma być zgodnie z myślami Bożymi jeśli teraz mówił o tym, słowie, tej mowie mądrości, to teraz widzimy następny dar, w ósmym wierszu, słowo lub mowę wiedzy. Słowo mądrości, ten dar można połączyć z darem pasterskim służąc wśród ludzi, mając mądrość przemówienia do nich. Jeśli chodzi, ale teraz o ten dar mowy wiedzy, to możemy to połączyć z nauczycielem, który ma dar znajomości Słowa Bożego wykładania go. Jest to brat, który ma umiejętność w prosty, zrozumiały sposób wy. Tłumaczyć nam naukę Słowa Bożego. I tu czytamy właśnie w powiązaniu z tym darem, że ma to być przez ducha, to znaczy e, zgodnie z jego zasadami i sposobem działania. Der Lehrer soll keine Vorlesung halten. Nauczyciel, ktoś, który ma dar nauczyciela w zgromadzeniu lub w kościele, nie ma wykładać <głos> takie teoretyczne, można powiedzieć, e, e, czytania lub, lub e, e, lekcje, lektury. Nauczyciel ma w danym momencie mówić to i tak, jak duch mu w tym momencie daje do powiedzenia. Das nächste Dziewiąty wiersz, trzeci dar, o którym tu czytamy, jest wiara w tym samym duchu. Co to za dar, wiara? Die, den von Gott Według innego miejsca słowa bożego wiemy, że jeśli ktoś nawraca się, wierzy zasadniczo w Boga to utrzymał, otrzymał wiarę Jesteśmy zobowiązani wręcz wierzyć jako ludzie a a jeśli uwierzyliśmy to wtedy nawet widzimy że nawet tę nawet tą wiarę nawracającą nam ostatecznie Bóg dał. Czy tutaj w tym wierszu chodzi o wiarę zbawienną? To nie. Nie, bo to jest dar. To znaczy coś, co jeden wierzący ma, a drugi nie. A wiarę zbawienną każdy wierzący ma. Paulus, hier das Glaubensgut? Der Inhalt der Bibel. Czy tu chodzi może o treść wiary? Treść Słowa Bożego. nie. też nie. Bo my wszyscy posiadamy słowo i treść tej wiary. Ale dar wiary to jest szczególna umiejętność w codziennym życiu ufania i wiary Bogu. Nawet w nie e bezwyjściowych sytuacji można powiedzieć. Es geht ja auch nicht um einen kleinen oder großen Glauben. Nie chodzi tu też o dużą wiarę lub małą wiarę, nein, es geht um die Gnadengabe des Glaubens. Nie chodzi tu o dar wiary. Wir kennen den George Müller oder Georg Müller, der das Waisenheim in Bristol hatte? Może znacie historia o e, Giorgio Millerze, który bez pieniędzy, nie mając nic w portfelu, zbudował kilka sierocińców. To była osoba, która miała dar wiary. Następny dar w dziewiątym wierszu to jest dar uzdrawiania. To na co to był za miły, piękny czas. To był ten czas początku chrześcijaństwa, kiedy Bóg albo ludzie przynosili w wielkich ilościach chorych do Pana Jezusa i On ich uzdrawiał. Przeczytajmy Marka 16 rozdział. 17 wiersz. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Mówimy nowymi językami, mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. In 15 hatte tej Ewangelii tutaj, 16 rozdział mówił o zleceniu ewangelii, którą dał wierzącym. On w 16 wierszu przedstawił efekty tej ewangelii, tego działania. On 17 i 18 zeigt er die bestätigenden Zeichen und Die haben a w 17 i 18 wierszu pokazał znaki potwierdzające tego czasu początku tych, tej Ewangelii widzieliśmy albo widzimy w dziejach apostolskich w pierwszym, drugim rozdziale jak ten Duch Święty został rozlany i te cuda się dokonały Und das weiter? jak to było kontynuowane później Das nicht mehr in den w dalszej historii i przebiegu chrześcijaństwa i w tych pismach Słowo że go nie znajdujemy już, to działanie. Filipa 2, krank dem Todena. Czytamy w liście do Filipian na przykład o Epafrodycie, który był chory, bliski śmierci. Er hatte eine gabe der Filipa. Na Rom Paulus gebracht, in miał dar y, y, pieniężny, który miał zanieść do Rzymu, do Pawła. Paulus hatte die gnaden, die a Paweł miał przecież dar uzdrawienia. Er ale jednak nie wykorzystał go w przypadku Epaphrodita. Nie uzdrowił go. Timotheus einen magen. miał chory żołądek. a a Paulus? A Paweł co do niego powiedział? Pij troszkę wina z tego względu. Nie uzdrowił. Też go nie uzdrowił. Paweł już starszy, będąc starszy, napisał do Gaiusa. Mam, mam nadzieję, że jesteś zdrowy. Tak mu napisał. Mam nadzieję. Widzimy Zeit der briefe, więc już w, w czasie pisania tych listów test nowotestamentowych widzimy, że ten dar już był nieustosowany, nieużywany. Tutaj jeszcze w tej liście, którą tutaj czytaliśmy w naszym listu, ten dar jeszcze jest wymieniony. Można powiedzieć, kiedy ten list do Koryntian był pisany, był to jeszcze ten czas przejściowy, początkowy. A list do Hebrajczyków, drugi rozdział, dzisiaj o tym czytaliśmy, pokazuje nam, że to był czas początku, w którym Bóg to używał, te dary Bóg dzisiaj już nie potwierdza Słowo Boże przez znaki i cuda ale pamiętajmy niezależnie od tego jaki jest czas Bóg jest zawsze ten sam wszechmocny i potrafi działać ale moc Boża jest niezależna od czasu i dzieje się od początku do końca następny dar o którym tu czytamy to Wunderwirkungen. Czynienie cudów. 10 wiersz. Wunderwirkung war zum Paulus diese Schlange abschüttelte, Malta Cud to, był przykład to było na przykład to, kiedy Paweł kiedy był na tej wyspie i ukąsił go wąż, nic mu się nie stało. I wszyscy nagle myśleli, że to musi być jakiś Bóg, ten Paweł. Oder Nic się nie stało. Więc widzimy, że Bóg na początku dał te znaki, nawet i te cuda, żeby potwierdzić moc Słowa Bożego. Ist Następny dar to jest dar proroctwa. Co to jest proroctwo? Oh. Das haben wir vorher już wcześniej w tym der Weisagung. To weissheit, ja, Entschuldigung Już wcześniej rozmyślaliśmy o tym Była mowa o słowie mądrości Aber sind ganz nah Ale to słowo mądrość I proroctwo Są słowa, które bardzo blisko sobie, Siebie leżą Weissagung Bedeutet Aus der Gegenwart Gottes wird etwas gesagt Słowo prorocze To jest nie przepowiadanie przy, przy, przy, Przyszłości, tylko słowo Osoby, która jest w bliskiej społeczności z Bogiem i wypowiada Słowa Boże trafiające do serca. Osoba, która je wypowiada nie wie, że w tym momencie dotyka dokładnie jakąś sytuację jakiejś danej osoby. Nawet nie zna okoliczności, w której taka osoba się znajduje. Ale jest to chwilowe, można powiedzieć, Objawienie Boże i on, ta osoba przemawia bezpośrednio do serca i trafia tak, jakby to było teraz dla tej osoby przeznaczone. Jako przykład możemy zastosować to, że Paweł, kiedy w sercu nosił, że chciał iść do Jerozolimy, nie mówiąc nikomu o tym, ktoś mu nagle powiedział, lepiej nie iść do Jerozolimy. Bo tam Ktoś Cię uwiąże. Następny dar, o którym tu czytamy, to jest rozróżnianie duchów. Czytaliśmy już pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Gdzie każdy z nas jest wezwany do tego, żeby rozróżniać duchy. Das ist nicht eine Sache, Erkenntnis roz, roz, rozróżnianie duchów to nie jest rzeczą po, zależną od poznania, stopnia naszego poznania, naszej wiedzy eine Sache des ale w pierwszej kolejności jest to rzeczą serca naszego jeśli ja żyję zgodnie z myślami Bożymi i mam ten dar to wtedy mam tą umiejętność rozróżniać duchy. To znaczy widzieć trendy, które są wśród wierzących. W Pierwszym liście Jana powiedziane jest, że właściwie każdy ma ten obowiązek czynić to. 1 Johannes 2 sagt: habt die alles. Pierwszy list Jana mówi nam też, że jesteście namaszczeni Duchem Świętym i wszystko wiecie. Es ist die Fähigkeit, das Gute Zu Więc to rozróżnianie duchów jest, jest umiejętność rozróżniania dobra od złego. Des von der des zu Rozróżniać głos pasterza dobrego od głosu wroga. Hat jeder. Każdy jeder. ma tą umiejętność, ale um Ale tutaj w naszym przypadku chodzi o jeszcze szczególniejszy typ daru. Myślę, że dzieje apostolskie ósmy rozdział nam to wyraźnie podkreśla. W miłości do Pana Filip, na przykład, głosił ewangelię. Tak? Wielu ludzi nawróciło się. Simon, Między innymi, Simon, czaroksiężnik. Ten... Były czarodziej, można powiedzieć Miał teraz pozytywne świadectwo W oczach innych And then Ale nagle przychodzi Piotr Die hatte diese Miał dar rozróżniania duchów Rozpoznaje od razu, że Szymon Czarnoksiężnik Nigdy w sercu nie przyjął Pana Jezusa das To było szósta war nur ein To było tylko wyznanie ust Petrus hatte die Gnadengabe für die Unterscheidung der Więc widzimy, że Piotr miał dar rozróżniania duchów. On widział, że ten duch, który tam wieje, to nie jest od Boga. Einem innym anderem von Sprachen. Następny dar to był dar języków. <coughs> wir haben uns als wir über Apostelgeschichte gesprochen haben mit den Sprachen beschäftigt. Kiedy rozmyślaliśmy o dziejów apostolskich, w dziejach apostolskich, mówiliśmy już o tych językach, waren te języki, o których tu mowa, to były ludzkie zie na ziemi istniejące języki. Es waren die nie gelernt haben, obce, aber einmal obce języki, którymi władali dane osoby nigdy nie uczając, nie ucząc się ich. Richten. Było tak w dziejach apostolskich, że przyjechało na to miejsce wielu osób. Przyjechali obcokrajowcy mówiący innymi językami, nie rozumiejący to, co było wypowiadane. I nagle rozumieli to, co się mówiło, bo apostołowie mówili w tych obcych językach, chociaż nigdy nie nauczyli się ten języka. Heute haben wir uns an Dzisiaj rano jak byliśmy razem z braćmi przypomnieliśmy sobie dzieje 10. rozdział. Korneliusz er, nawrócił się razem z całą rodziną jego. Getaukt, wszyscy nawracają się, wszyscy są i nagle cały jego dom mówi obcymi językami. Die Juden wierzący, którzy pochodzili z Żydów i byli teraz z Pawłem albo z Piotrem tam na tym miejscu, są zaskoczeni, co się tam dzieje u Korneliusza. Myśleli, że ten dar mówienia językami był dar przeznaczony tylko dla wierzących pochodzących z Żydów. Nie, to był dar, który Bóg w, suwerne, w suwerenności swojej dał też innym wierzącym. Um, jeśli myślimy o dziejach apostolskich w 10 rozdziale, to możemy wyjść z tego założenia, że prawdopodobnie wszyscy mieli ten dar. Aber hier in 1. Korinther 12 wird ganz deutlich gesagt: Haben alle die Fähigkeiten, in Arten von Sprachen zu reden? Haben das? Er, fragt er fragt haben das. alle die Fähigkeit, in Sprachen zu reden? Tutaj w naszym rozdziale Paweł w pewnym momencie zadaje to pytanie: Czy wszyscy mają ten dar. Nein, heißt es. Oczywiście nie. Wie alle. Gnaden ganz speziell waren. Der eine hatte sie und der andere hatte sie nicht. Tak jak du każdy dar był szczególny. Jeden miał ten dar, drugi nie. Tak, wie też wie, i ten dar jest szczególny. Dla jednej jest, dla drugiej osoby nie. Wir sehen also 1 Korinther 12 macht Paulus schon deutlich, nicht jeder Gläubige in Korinth hatte die des widzimy w 12 rozdziale, że nie każdy miał ten dar mówienia obcymi językami. Heute gibt es ja bo dzisiaj w chrześcijaństwie istnieje pewien trend e, taki nauczania który mówi, że jesteś wierzący tylko wtedy, jeśli posiadasz dar mówienia obcymi językami Niestety to nie pokrywa się z nauką Słowa Bożego Widzimy to na przykład tutaj I widzimy też potwierdzone przez Koryntian 13 Vers 8 lesen Na przykład, przeczytajmy to w 13. rozdziale, 1 listu do Korinthian, 8. Wiersz. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. So viel zu dem Reden Sprachen. Tyle na temat mówienia w językach. Dann gibt es auch solche Personen, die die Gnadengabe hatten, die Sprachen auszulegen. Dalej widzimy w naszym rozdziale, że byli tacy, którzy mieli dar wykładania języków. nicht um Nie chodzi o czyste tłumaczenie. Denn dazu braucht man keine Gnadengabe. Do tego nie, nie jest potrzebny dar łaski, do tego jest potrzebna tylko umiejętność i nauczenie się innego języka. Ale tu chodzi o dar łaski. Jeszcze w 11. Wierszu widzimy teraz streszczenie tego tematu. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Also, zusammen Więc streszcza to i mówi, że dary łaski wszystkie pochodzą od ducha świętego. Jeśli są różne służby, różne działania, to jednak jest to przez jednego ducha. Ein Geden, Ten duch każdemu rozdziela tak, jak chce. Jest na przykład, myślcie o jednym, o danym ewangeliście. Czy taki ewangelista ma ciągle gadać? Nie. Posiadać dar to nie oznacza ciągle działać, aktywizm. Dar nauczyciela też nie oznacza ciągle gadać z siebie. Der Herr setzt grenzen. Bóg stawia pewne granice, w których się posuwamy, ramy, które służą dla naszego błogosławieństwa. Duch Święty, dalej tu czytamy, czyni jak On chce. Więc widzimy, że Duch Święty jest osobą, bo tylko osoby mają wolę. Wir sprechen manchmal von der Kraft des heiligen Geistes. Das Chrześcijanie mówią o mocy Ducha Świętego i to jest też słuszne. Aber der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft. Ale Duch Święty pamiętacie nie jest tylko mocą, jest osobą. Sondern zugleich auch eine jest er Person. osobą, którą niesiemy w naszym sercu. więc Ausübung der Gnadengabe łaski jest to powiązane tylko i wyłącznie z wykonywaniem woli Ducha Świętego. Ich nicht sagen, Ich möchte gerne. Nikt nie może powiedzieć, ja chciałbym być ewangelistą. Es gibt ludzie, ja Menschen, są redselig sind. Was Leute, są, są ludzie, którzy mają szczególną radość, ciągle gadać. Darum geht es nicht. O to tu nie chodzi. Es geht darum, Chodzi o to, żeby być podporządkowany pod moc działania Ducha Świętego. Ale też nie jest tak, że Duch Boży używa kogoś wbrew woli jego i możliwości jego. also 1-3, więc od pierwszego do trzeciego wiersza widzieliśmy, z, z jednej strony widzimy Ducha Świętego który chce wywyższyć Chrystusa. Jeśli to Jeśli widzimy coś innego musimy to odrzucić Dämonen nigdy nie mówią Pan Jezus mówią o nim o Synu Bożym, Sie seine an. Ale nigdy nie uznają jego panowania. Jesus, und ist ungläubig. Dzisiaj też nie jedna osoba może powiedzieć te słowa, pan Jezus, a jednak będąc osobą niewierzącą. Er kann das sagen. Potrafi to uczynić. Ale jeśli ktoś to czyni z szczerego serca, to jest to ku chwale Bożej. Ist es nur ein Lippenbekenntnis. A inaczej jest to tylko. Takie Wyznanie ust. In den Versen 8 bis 10 haben wir gesehen, wie die Gnadengaben sehr unterschiedlich sind. Od 8 do 10 wiersza widzieliśmy różne Dary. Jak Duch dał każdemu z nas coś ku dobro, ku dobremu innych. Dass es um seinen Willen geht, chodzi o jego wolę und die Vielfalt in I różnorodność pokazuje się w tym w całej piękności i efektywności. In dem, in dem alle, dem Geistes, tym, że każdy z nas podporządkowuje się woli Ducha Świętego. Christus groß. Przez to Chrystus uwielbiony jest.